Proszę siadać Nawrócili się niniwici Jak słyszeliśmy Mieszkańcy dużego miasta Trzeba było dzień drogi Żeby przejść miasto Niech się chowa Wrocław To mała wieś I nawrócili się Nawrócił się Szymon i Andrzej Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Nawrócili się dalsi bracia. Jan, i Jakub, synowie Zebedeusza. We wtorek nawróci się Święty Paweł. Oczywiście w kalendarzu będzie we wtorek nawrócenie Świętego Pawła, ale już się to stało. Przypominamy sobie, bo to ma wielkie znaczenie. Nawrócenie Pawła ma wielkie znaczenie. Będę wtedy na odpójście parafii świętego Pawła, nawrócenie św. Pawła w Poznaniu. To właśnie Bóg nieustannie woła za nami, nawróć się. Jeden z biskupów w Polsce ma taki zwyczaj, że jak się, go, jak się z nim przywita, to zawsze mówi, nawróć się. Nie trzeba się obrażać. Uważam, że to jest dobre pozdrowienie. I to nie tylko raz. Chrystus mówi, nie nawróć się, tylko nawracaj się. Ciągle. Mamy dobry przykład patrząc na Wojtyłę, jak się nawraca nasz Wojtyła na naszych oczach. Ciągle. Czyli nawróć się. Woła o to miłość Bożą, Boża za Tobą. To wołanie idzie. I kiedy się to stanie, to Pan Bóg nie tylko tylko mówi nawróć się Nawracaj się I koniec Nie Psalm jeszcze odpowiada podpowiada, że Bo cię chce prowadzić To jest zamiar Pana Boga Nawróć się, przyjdź do mnie Bo cię chcę prowadzić Patrzcie jaki jest piękny psalmik Zaśpiewaliśmy, śpiewaliśmy Naucz nas Panie Chodzić Twoimi ścieżkami Daj mi poznać Drogi Twoje Panie Naucz mnie Chodzić Twoimi ścieżkami Prowadź mnie w prawdzie Według Twych pouczeń Dobry jest Pan I prawy Dlatego wskazuję drogi grzesznikom Po to się nawracamy żebyś, Żebyśmy przeżyli to na sobie, że nam wskazuje drogę. Nawet jeśli jesteśmy grzeżnikami, nawracającymi się. Taki jest dobry Bóg. Zauważ to. Nie bój się więc jak Cię woła i nawróci. nawróć się. Pokornych naucza dróg swoich po nawróceniu. Może i nad tym słowem się warto zatrzymać. Na chwilę. To jest jakby z naszej strony potrzebne, żeby to nasze nawracanie było skuteczne dla nas, pożyteczne. A to to jest pokora, która jest u nawracających się, u tych, którzy się naprawdę nawracają. Nie tylko mają chętki, może się kiedyś nawrócę. Tak jak to ta pieśń mówi, może się jeszcze nawrócę. Bardzo ryzykowne to śpiewanie. Kiedyś tam na starość Może się nawrócę Teraz Otóż pokora Najbardziej bym ją Zobrazował Przez Wspomnienie wzmacniacza Pokora bowiem Jak wzmacniacz Pozwala Głośniej słyszeć Pana Boga Wtedy słyszysz wyraźnie głos Boży Dlatego dobrze mieć ten wzmacniacz To jest pokora, to jest sztuka Usłyszeć też głos Boga Nawet w czasie baletów Karnawałowych Nawet w czasie dyskoteki Wczoraj sprawdziłem, że Święta Faustyna proces beatyfikacyjny już jest za nami, jest wyniesiona na ołtarze, lada moment będzie kanizowana. Jakoś Kościół się spieszy wobec tej osoby, żeby ją rozciągnąć jej orędzie na cały świat przez kanonizację. Otóż sprawdziłem wczoraj, kiedy się tak naprawdę nawróciła Faustyna. Kiedy miała 18 lat, sama o tym pisze, Poszła na balety Na balety I w czasie zabawy To się stało Chociaż wcześniej Już odkrywała powołanie Ale kiedy powiedziała o tym rodzicom No właśnie znowu rodzice Się nie popisali Żadną miarą Jak to było jej na imię Bo Faustyna jest zakonne Marysia chyba. Co tam? No właśnie. Marysia żadną miał, Żaden zakon. Ale kiedy poszła na te balety, w samym kucznym weselu na baletach, na tej dyskoteczce w Łodzi, chyba to było, to pokazał się jej charyzm. Zobaczyła Chrystusa zmartwetowanego i usłyszała takie słowa: Zapisałem. Dokąd mnie będziesz zwodzić? Dokąd cię będę cierpiał? Tak powiedział jej prawdziwy obrugienie. Ona to dobrze zrozumiała. I skończyła w tym momencie z baletami. Po to, żeby wypełnić inną ważną przed czasami sprawiedliwości wypełnić czas miłosierdzia, w których my żyjemy. Bo to ją Pan mógł wybrał wtedy na tych baletach do tego, żeby przypomniała światu o Bożej miłości. I jej się to udało. Bo miała wzmacniać. Pokora. A pokora to jest prawda. Więc bardzo to ważne. I jeszcze dzisiaj druga rzecz związana z pokorą, czyli z naszą postawą. Nic podobnego nie ma tutaj. Pokorne ciele, dwie matki, się. To jest przebiegłość. I nie, nie pokorne, raczej powiedziałbym złodziejskie ciele, dwie matki, się. Prawie codziennie mam tu okazję oglądać w naszej owczarni. Już teraz nowej, takiej z namiotu foliowego dobrze złożone. Otóż są jagnięta wcale niepokorne, złodziejki. Robią to w ten sposób, że zwłaszcza kiedy to są dopiero malutkie noworodki, oseski. Nieraz teraz musiałem stawiać na nogi, bo takie słabe, no to szybko mówię dajcie mi szczykawkę, trochę mleka od matki, bo nie mogło nawet siły ssania. Ale zawsze patrzę tak ludziom, jak i zwierzętom. Czy mają w sobie chęć życia? Chęć życia ujawnia się w błysku oczach. Wiecie o tym? Każdy z Was ma specyficzne błyski w oczach. A jak nie ma, rekwieska dynpacja. To już nic nie pomoże. Kiedyś teraz takie bliźniaczki się ulęgły. Jedno normalne, takie sobie silnawe. Drugie przychodzą do mnie i jeden powiada, Mirek, o, on leży jak szmatka. Nawet łba podniesie. Takie małe jak nietoperz. No to podnoszę jeszcze mokre. Wydajcie farelkę. Osuszymy. Żeby miało trochę cieplej. I pierwsza rzecz zaglądam w oczy. Jezu jeden wielki błysk życia Mówię, zaraz ci pomogę i już matka dawaj jedzenia do szczykawki trzy razy w ciągu piętnastu minut po 15 minutach stanęła na nogi a na drugi dzień odbijało się już kobietkami czterema od ziemi raz w górę ale chcę powiedzieć o tych wcale niepokornych jagniętach złodziejach kiedy matka karmi takie słabe, to strasznie musi cierpliwie, zanim ono znajdzie ten tycuś, zanim chwyci, to drugie z tyłu podchodzi. Nie, nie, nie, nie matki dziecko i wyżłopie za tego. To to jest? Pokorne? Złodziej bezczelny, a nie pokorny. Więc nie mówić pokorne ciele dwie matkiście. Pokorne nie robi tak. Złodziej tak. I bardzo trzeba na tych złodziei uważać. Ale jeszcze jest jedna rzecz, żeby wyjaśnić pokorę na dzień dzisiejszy. <śmiech> Wedle świętego Pawła prawda i pokora człowieka jest potrzebna po to, żeby nabrać właściwego dystansu Do tego wszystkiego, co jest na świecie Do tego wszystkiego, z czym się czasem Za dużo wiążemy Tak, do tego jest potrzebny dystans Stąd w tym znaczeniu Ja tu mówię do akademików W tym znaczeniu trzeba zrozumieć Mądre słowa Pawła do Korynki. Ci, co mają żony, niech tak żyją jakby nie mieli. Co to znaczy? Wygnać żony? Nie. Dobrze rozumiemy o co chodzi. Ci, co płaczą, tak jakby nie płakali. Co to znaczy? Właśnie mi się to przydarzyło przedwczoraj. Na święta Bożego Narodzenia przyjeżdżali różni nasi absolwenci. No, mili ludzie ze Stanów Zjednoczonych, skąd tam i zawsze mi tam wtykali coś. O, 5 dolarów się trafiło. Dziesięć. A ja to zbierałem. I w pewnym momencie mi mknęła przez myśl, może na pielgrzymkę do Rzymu na dzień jubileuszowy. Ale gdzie to schować? W karpecie niebezpiecznym włożyłem do figurki Matki Boskiej. Ja I mówię, Matka Boża, pilnuj. Bo tu Rzym jest w Tobie. No i dwa temu się dowiedziałem, że nici z Rzymu ale płaczę tak, jakbym nie płakał. Tylko się śmieję. Dlatego, że mam strasznie krótką pamięć. Kiedy się okropnie denerwowałem z tak zwanych nowobogackich na Litwie, jak szliśmy z pielgrzymką, to strasznie uroda tych ludzi zmalała, bo bez przerwy, jak pamiętam, jak wam relacjonowałem, pamiętacie, że nic w tych bogatych domach, tylko kurs do lat. Przestańcie. Przestańcie. Może inny temat. Puszcza Rudniczka nie a daleko, to wspomnimy jak polował natura tam. A nie ile chodzi do, tu, ile tam. O co ja wiem? I wtedy przychodząc do Ostrej Bramy o różne rzeczy się modliłem. I wymknęła mi się taka prośba. Matka Boska, proszę Cię bardzo, żebyś mi się nie pozwoliła wzbogacić, żebym nie magazynował pieniędzy. A jeżeli to będzie, to przyślij złodzieja. Okrótka pamięć orzecha. Po co ta wściekłość teraz? Okazuje się, że ta Żydówka ma dobrą pamięć. Żeby nie powiedzieć, Pan Bóg ma embarasy ze synem, bo on też Żydem. No. Więc płaczę, jakbym nie płakał. nie więcej wyjaśniłem. Co jeszcze mówi? A ci, co studiują, tak jakby nie studiowali. To już powtarzam z ubiegłego roku. Ale Kościół też jest mądry i przypomina prawie co roku. No, ci co obleją, niech pamiętają, że to jakby nie oblali. Przemija bowiem oblewanie też. A ci co się radują, jakby się nie radowali. Ci co nabywają, jak gdyby nie posiadali. To uważaj, bo ta nowa limuzyna. Nie przywiązuj się To tak się z nią obchodzi, jakby jej nie miało. To najlepsze. Trochę ją mniej, a trochę nie. Zawsze zrobić podział na pół. Trochę też i do złodziei. Przemija bowiem postać tego świata. Ja nie wiem jak wy, ale ja jestem urzeczony wyrażeniem mądrości w tych słowach. Ale ci nie mój żebyś nie kochał żony. Ale nie mój, żebyś w ogóle nie studiował. Nie lub problemu z tego i nie wieszaj się. Jednej dziewczynie wyskoczył liszaj na gębie. I już szuka powroza, żeby się powiedzieć. I jeszcze ci nie jeden lisaj wyskoczył. A jej już tak się zdawało, że już koniec świata. To nie od tego jest zależy powodzeniem chłopców. Nie, nie, nie odejdzie z powodu lisza, na pewno. Jeżeli to z powodu czego innego, że nie umiesz gotować, no tak. I jeszcze jedna jest rzecz w pokorze. Jeśli mi się udało powiedzieć krótko o pokrytyce studentów w czasie akademickich jak tych kolędnych. Jeszcze jest jedna rzecz. Przy tym nawróceniu się w pokorze do Boga trzeba robić natychmiast porządek ze sobą. Nie odkładaj spowiedzi za daleko. A ty ciągle po sesji to tak Augustyn odkładał nawrócenie po tym, jak się zestarzeje, natychmiast zostawili sieci i poszli. Miniewici natychmiast po tym, jak prorok przemówił, nawrócili się. To bardzo ważna rzecz. Nie odkładać poprawy życia. Po karnawale potem się ustatkuje. Za późno i teraz wycieczkę bardzo polityczną zrobiłem. Oczywiście to bardzo nie podoba. Ale doprowadziło mnie to do wściekłości, co się doprowadziło. Może nie dokładnie słyszałem, bo teraz nie ma jak. Ale tą frazę na zakończenie powiem tak. My Polacy bardzo jesteśmy dumni z naszego Polaka w Rzymie. Oczywiście słuchamy my Polacy naszego babieża Pola. I tak to ładnie wygląda na całego świata, jak Polak mówi do Polaków. I obserwując, jak to mówi do Polaków. I na tych, patrząc, to siedzą w pierwszych miejscach. Doprowadza mnie to do wściekłości. Nie wiem, kto mniejsza o to nie udaje. Ale doszła do mnie nowe określenie, chyba polityczne. Nowa rozbiórka Polski. Nie rozbiory. Rozbiórka Polski. A słuchamy proroka. Jak Polak mówi do Polaków. I nic. A powinno było być od razu. Na naszych oczach rozbiórka Polski. Aż wstyd słuchać tego w sejmie. Po co się samorządy zrobiły? <śmiech> to jest moje zdenerwowanie i ból. Co prawda nie siedziała, nigdy nie siedzę na uroczystościach religijnych. Chyba, że mnie przemocą posadzą. Każą kazanie mówić. Zawsze się najlepiej czuję gdzieś z daleka. Koniec zadania, ale ponieważ jesteście obciążeni teraz przygotowaniem do egzaminu, mówię o tej cząstce studenckiej. Pozwólcie, że jak na dobrej lekcji w szkole, teraz powtórzę rezimę, może i zastosowanie. Bóg mówi do człowieka cały czas. Mówi Jego dobroć właściwie zawsze jedno zdanie wróć się. Nawróć się. Zostaw to. Bo chcę Cię prowadzić drogą akademicką. A wiecie jaka to droga akademicka? Pewnie jeszcze istnieje wejście, podejście na Babią Górę Akademicką. Pamiętam, kiedy byliśmy w Zawoi, z chórem. Wybrałem się po raz pierwszy w życiu na Babią Górę. Z ich, szedłem wtedy ze znanym księdzem Maliną dzisiaj. On, jak wiecie, dużo opowiada człowiekowi po drodze. I na początku się zapytał, a którym wejściem chcesz iść? Ja mówię, jakie jest? A zwyczajnie dla takich starych babci, jak ty. I ewentualnie akademickie. Ja mówię, no co, akademicki? I tak, żeśmy się zagadali, że obudziłem się w tej rozmowie na pionowej ścianie. Mówię, Malina, coś nie tak. Ja rozumiem, że akademickie to jakieś ostre wejścia. Gdzie ty mi tu? Zaczepki szukasz chyba. <śmiech> Stanął, zobaczył mapę, mówi, rzeczywiście. Idziemy prosto na pionową ścianę. Powie, ja to już jest. Pomyliliśmy się, ale to akademickie było trudne, bo nawet jest tam taki przesmyk, że mnie trudno było się przecisnąć. Musiał mnie przepychać. No Pan Bóg Ci proponuje Na studiach iść Drogami, przejściami akademickimi Na przykład Znisz te ściągawy To nie jest wejście akademickie A jakie? Tak jak te Złodzieja gnięta Na przykład Bo Co? klanie wczoraj oglądałem. jedna na ze ściągą szła i jeszcze tato pobłogosławił na drogę. No to w klanie może tak być. To nie jest podejście akademickie. Wąska i stroma droga jest. To rezime. Niech Jan przyjdzie do nas. Kogo trzeba ochrzcić teraz. I zacznijmy się modlić za niego i za nas wszystkich.